jeden z rewolucjonistów rosyjskich, student politechniki Iwanow, pochodzący z Syberii. Odnosząc się bardzo krytycznie do działalności swoich rodaków z europejskiej części Rosji, uprosił nas o przyjęcie go do współpracy. Sybiraków narodowości rosyjskiej i polskiej wiązało bardzo silne wspólne pochodzenie. A cały wielki kraj azjatycki stanowił dla nich pewnego rodzaju ojczyznę do której byli niezmiernie przywiązani. Bez różnicy swego pochodzenia narodowościowego byli oni wielkimi patriotami swego kraju. Było to zupełnie zrozumiałe, jeżeli się zważy, że Syberia posiada piękną przyrodę, a jest przy tym słabo zaludniona. Jej część południowa posiada ponadto bardzo łagodny klimat. Fakt, że względnie znaczną część inteligencji syberyjskiej stanowili potomkowie zesłańców politycznych, Wytworzył większą moralność i wartość ideową górnej warstwy społeczeństwa w porównaniu z mieszkańcami samej Rosji Europejskiej. Stosunek do Polaków był tam bardzo bliski i zupełnie szczery. Te właśnie względy zaważyły na uczynienie zadość życzeniu Iwanowa. O Syberii opowiadał mi wiele Piłsudski, który... Pozostawał tam na zesłaniu sześć lat. Mówił mi, że odczuwa tęsknotę za tym krajem. Pamiętam jego słowa. Gdy już będę bardzo znużony działalnością w Polsce, chciałbym być znowu zesłany na Syberię, na osiedlenie, bo tam mógłbym najlepiej odpocząć. Iwanow, który jednocześnie obsługiwał w Rydze swoją jednoroczną służbę w wojsku, chcąc, w szerszej mierze wykorzystać swój czas dla współpracy z nami czynił różne zabiegi, by go zwolniono z wojska jako niezdatnego do dalszej służby. W tym celu przecinał sobie ścięgno u prawej ręki, a gdy to nie odniosło skutku, przestrzelił sobie rewolwerem palec wskazujący, ale i to zawiodło, bowiem z racji małego kalibru kuli wytworzył się tylko mały otwór w środku kości, co się później również zagoiło. Tymczasem... Dwa te zabiegi Iwanowa zwróciły uwagę jego przełożonych. Wszczęto śledztwo w tej sprawie i groziła mu surowa kara rozmyślnego działania dla uchylenia się od służby wojskowej. Postanowił więc uciec za granicę. Chcąc mu w tym pomóc, skierowaliśmy go na naszą placówkę graniczną, dając mu paczkę naszych najnowszych druków dla dostarczenia ich do przedstawicielstwa londyńskiego, naszej partii. Na granicy, przy spotkaniu się z drugim takim uciekinierem politycznym z Warszawy, zostali obydwaj ujęci przez straż. Sytuacja była groźna. Nie tylko straciliśmy możliwość dalszego korzystania z doskonałej placówki granicznej, która nam dotychczas nieocenione dawała usługi, ale ponadto groziło to rozkonspirowaniem miejsca pochodzenia pakietu wiezionego przez Iwanowa. Na szczęście mieli obydwaj zaaresztowani uciekinierzy możliwość porozumienia się i ponieważ nie było już sposobu zniszczenia wywiezionej paczki, przypadkowy towarzysz Iwanowa poświęcił się i przyjął za swoją. Zresztą, jak twierdził, nie było to z jego strony takie wielkie poświęcenie, albowiem miał już wiele innych grzechów na swoim sumieniu. Gdy protokół graniczny znalazł się w centrali warszawskiej żandarmerii, powstało u nich podejrzenie, że broszury znalezione w paczce są pochodzenia ryskiego. I tutaj zaszła okoliczność, która uratowała nas z opresji, a która była charakterystyczną dla stosunków panujących wówczas wśród żandarmów rosyjskich na tle wzajemnej konkurencji zawodowej. Kiedy bowiem placówka warszawska na podstawie swoich podejrzeń zwróciła się do żandarmów ryskich o dokonanie miejscowego wywiadu i przesłania im całego szeregu sprecyzowanych odpowiedzi na zapytania, ci uczuli się dotknięci wkroczeniem żandarmów warszawskich na ich teren i dochodzenie przeprowadzili w sposób zupełnie nieoczekiwany, a dla nas korzystny. Chociaż powołano do zeznań cały szereg studentów z naszego towarzystwa pozakorporacyjnego, to jednocześnie pytania stawiane były w ten sposób, że zanim badany zdążył dać odpowiedź, już mu ją sugerowano. Żandarmi wypowiadali przy tym dość bezceremonialną krytykę pod adresem swoich kolegów warszawskich, zarzucając im brak inteligencji oraz nielogiczność w formowaniu swych podejrzeń. Trzeba dodać że tylko mała część kolegów była wtajemniczona w fakt istnienia naszej drukarni w Rydze. Najzupełniej negatywny wynik śledztwa był doskonałym dowodem, jak bardzo zależało żandarmom ryskim na niewykryciu w ich rejonie przestępczych poczynań polskich studentów. Rozdział piąty Jesień 1891 roku rozpoczynała okres bardzo radykalnej naszej roboty. W niewielkim gronie zaufanych dojrzał już plan odwetu w Warszawie. Nie zważając na nasze studia politechniczne, postanowiliśmy wyjechać na teren bezpośredniego działania. Z młodzieży studenckiej byłem najstarszy i studia przerwałem tuż przed egzaminami dyplomowymi. Chemiczną pracę dyplomową już nawet ukończyłem. Braciom Kunickim, Józefowi i Henrykowi, którzy należeli do grona sprzysiężonych, brakowało jeszcze paru lat do ukończenia Politechniki. Obydwaj posiadali zupełnie odmienne usposobienia i kiedy Henryk... Przy narastaniu grożącego mu niebezpieczeństwa zachowywał się smętnie, to Józef wykazywał dużo humoru. W mieszkaniu Kunickich zapadła ostateczna decyzja wyjazdu do Warszawy na rozprawę z przedstawicielami naszych wrogów. Józef wyjął scyzoryk i ze szczególną satysfakcją rozciął nim swój rysunek techniczny, nad którym pracował już od miesiąca. Znacznie od nas wiekiem starszy, Zieliński był urzędnikiem kolejowym. Posiadał on wyjątkowo fanatyczne usposobienie, zawsze był w dobrym, pogodnym nastroju i każdej chwili gotów życie swoje poświęcić dla sprawy. Socjalistą stał się w późniejszym wieku i to z wielkim trudem, ale skoro raz już go przekonano, przystał do doktryn socjalistycznych z pełną. Omal religijną wiarą. Zieliński i ja rozporządzaliśmy sobą w zupełności. Inaczej jednak było z Kunickimi. Wyjazd ich z Rygi musiał być tak upozorowany, aby nie budził żadnych zastrzeżeń u ich ojca, inżyniera z zawodu, pracującego w Petersburgu. Surowe przepisy Politechniki Ryskiej przewidywały m.in. automatyczne wydalenie ze szkoły w razie silniejszego zakłócenia spokoju w jej murach. Skorzystali z tego kunicy i zostali wydaleni. Ojcu swemu donieśli o tym nieszczęściu dopiero z Warszawy i to już po wstąpieniu jako jednoroczni do gwardyjskiego pułku piechoty. Napisali do niego, że zostali sprowokowani w murach Politechniki. A ponieważ nie zdołali się pohamować i zareagowali czynnie, zostali wydaleni. Nie chcąc zaś tracić czasu, zgłosili się do wojska w Warszawie celem odbycia służby jednorocznej. Późną jesienią roku 1891, gdy już całe nasze grono czynne było w Warszawie, postanowiłem zastąpić w wojsku młodszego swego brata, który właśnie został powołany do szeregów. Nie mając matury rządowej, nie posiadał on jednocześnie żadnych praw do ulg wojskowych. Mnie się zaś wydawało, że moja służba wojskowa nic nie przeszkodzi w naszych zamierzeniach warszawskich. Pojechałem więc do Zamościa i zgłosiłem się do wojska pod warunkiem, że będę miał prawo obsługiwać je w Warszawie. Po załatwieniu formalności i złożeniu przysięgi dostałem dwutygodniowy urlop celem wybrania sobie pułku. Wówczas to zastanawiałem się nad tym, co mi uczynić wypadnie, jeżeli oficer rosyjski w wyładowaniu swojej ordynarnej natury mnie znieważy. Odpowiedź znalazłem bezzłocznie. Będzie to nieszczęście, równe wypadkowi śmiertelnemu, kiedy na ulicy Gzyms spadnie na głowę przechodnia. Za radykalną obronę w takiej okoliczności groziła bowiem śmierć. Warszawskie władze wojskowe poinformowały mnie, że już od paru lat nie przysługuje mieszkańcom kongresówki prawo odbywania służby wojskowej w jej granicach i to nawet tym, którzy mają prawo pierwszej kategorii. Jedynie dla służby ochotniczej nie było żadnych ograniczeń, do niej jednak straciłem prawo, bowiem bez mojej wiedzy i upoważnienia wójt gminy ciągnął los w moim imieniu. Los ten nie zwalniał mnie z wojska, musiałem zatem służyć na prawach poboru po zakończeniu swych studiów politechnicznych. Mając na względzie nasze plany, których terenem wykonawczym była przecież Warszawa, nie mogłem w żaden sposób zgodzić się na wyjazd w głąb Rosji. Byłem więc zmuszony wszystko z powrotem odrabiać, co mi się też w zupełności powiodło. Władze zamojskie chciały bowiem uniknąć rozgłosu o wykazanej nieznajomości przepisów. Brat mój powrócił do wojska, wykorzystawszy tylko możliwość spędzenia się od Bożego Narodzenia w domu. Ja zaś zostałem zupełnie zwolniony, wyraziłem bowiem gotowość równoczesnego służenia z bratem. W takim zaś przypadku, na podstawie postanowień przepisów wojskowych, jeden z braci mógł być od służby wojskowej zwolniony. Gdyśmy w naszych pracach przygotowawczych byli już bliscy celu i gdy uświadomiłem sobie w pełni niepewność mego losu, wyjechałem do Płocka z postanowieniem zerwania z narzeczoną. Chciałem w ten sposób zaizolować ją przed ewentualnymi następstwami wykonywania naszych zamiarów. Na miejscu jednak nie mogłem się zdecydować na ten krok bez podania powodów. Chciałem, aby inicjatywa wyszła od narzeczonej. Nie miałem sumienia porzucić samemu biednej panienki, córki zbankrutowanego ziemianina, który był urzędnikiem w ziemskim towarzystwie kredytowym z bardzo małym wynagrodzeniem. Nalegałem więc, aby zerwała z takim szaleńcem, bo inaczej czekają tylko smutny los, w najlepszym razie mało prawdopodobnym ucieczka ze mną za granicę. Perswazje nie odniosły skutku. Narzeczona oświadczyła kategorycznie, że chce dzielić mój los, choćby był najgorszy. Postanowiliśmy zatem pobrać się jeszcze przed nadchodzącym wielkim postem. Dyspensę papieską na zawarcie małżeństwa w tak bliskim kuzynostwie posiadaliśmy już. Trzeba było jeszcze tylko w porę zdążyć z zapowiedziami. W tym celu musiałem przywieźć z Rygi dowód wygłoszonych tam zapowiedzi. Ślub odbył się bardzo skromnie 22 lutego 1892 roku w Płocku. Z mojej strony przyjechała jedynie matka, reszta rodzeństwa nie była zawiadamiana. Nazajutrz odwieźliśmy matkę do Klic. Mieszkał tam mój brat cioteczny Michał Bojanowski, a ponieważ był jeszcze kawalerem, więc matka moja prowadziła swemu siostrzenicowi gospodarstwo domowe. Po kilku dniach powróciliśmy do Warszawy i wynajęliśmy małe mieszkanko na ulicy Widok. Zostało ono umeblowane bardzo skromnie. Wkrótce potem czekała mnie podróż za granicę, gdzie obiecywałem sobie uzyskać potrzebne praktyczne wiadomości w sprawie materiałów wybuchowych. Do małżonki przyjechała starsza siostra Faustyna, która podczas mojej nieobecności... Miała jej towarzyszyć. Podróż za granicę ułatwił mi tym razem mój kolega Stanisław Żelechowski, którego rodzice posiadali majątek nad samą granicą niemiecką koło Grajewa. Łączyły mnie z nim bliższe stosunki koleżeńskie jeszcze w korporacji, bo mieszkaliśmy nawet przez pewien czas razem w Rydze. Ojciec jego, znający dobrze naczelnika komory celnej w Grajewie, nie miał trudności w uzyskaniu pozwolenia na przejazd mój przez granicę, mimo że nie posiadałem paszportu zagranicznego. Przedstawił mnie jako swego gościa, ziemianina z lubelskiego, który trochę za nie mógł i pragnąłby udać się do specjalisty w Królewcu. Graniczna stacja niemiecka znajdowała się blisko Grajewa, także można było udać się do niej piechotą, co też uczyniłem. I kiedy, po kupieniu biletu... Miałem wejść do wagonu. Zostałem niespodziewanie zatrzymany przez agenta policyjnego, który poprosił o udanie się z nim do inspektora policji. Po wylegitymowaniu się moim paszportem wewnętrznym i wyjaśnieniu, że przeszedłem przez rosyjską komorę celną za pozwoleniem jej naczelnika, podaniu celu mojej podróży do Królewca, uspokoiłem inspektora, który przeprosiwszy mnie, nie widział dalszych przeszkód w moim wyjeździe. Ponieważ pociąg mój odjechał, a do następnego pozostało jeszcze kilka godzin czasu, mogłem powrócić jeszcze do państwa Żelechowskich. Do Królewca naturalnie nie dojechałem, przesiadłem się przed tym na jednej ze stacji pośrednich do pociągu berlińskiego, z Berlina zaś dostałem się już bez trudności do Londynu. Tam skierowałem swe kroki do Stanisława Mendelsona, ówczesnego redaktora i wydawcy pisma socjalistycznego Przedświt. U niego zastałem Witolda Jotko-Narkiewicza i Aleksandra Dębskiego. Mendelson, syn bogatego bankiera warszawskiego, emigrował w czasie wczesnej swojej młodości i ukończył studia prawnicze w Paryżu. Bardzo zdolny mówca i pisarz. Materialnie niezależny, nawiązał kontakty i zaprzyjaźnił się z przywódcami socjalistów francuskich i niemieckich, a później i angielskich. Duża przyjaźń łączyła go z Millerandem, późniejszym prezydentem Republiki Francuskiej. Mendelssohn ożeniony był z hrabianką Zaleską z Podola, również dość zamożną. Dom ich prowadzony był na wysokiej stopie życiowej. Oprócz tego ponosili oni duże koszty związane z prowadzeniem socjalistycznych wydawnictw polskich. Mendelssohn z nieodłącznym monoklem w oku królował swoim błyskotliwym dowcipem w towarzystwie. Ulubionym tematem jego żartów było naśladowanie gestem i mową różnych cech żydowskich. Słuchając go, można było sądzić, że jest zdeklarowanym antysemitą, chociaż pochodzenie jego nie było tajemnicą. Mendelssohn robił na mnie wrażenie człowieka niezwykle ambitnego. Witold Jotko Narkiewicz, również materialnie niezależny, także zdolny, nie miał jednak wygórowanych ambicji osobistych. Ani w słowie, ani w piśmie nie przejawiał śladu błyskotliwości. Do każdej pracy zawierał się z wielką energią i sprawnością. Jak się później okazało, miał Jotko Narkiewicz bardzo niemałą, niemiłą i szkodliwą cechę, która nie występowała jednak nigdy w czasie, gdy pracował społecznie. Natomiast miewał okresy w swojej bezczynności politycznej, kiedy występowała u niego namiętność do picia. Ponieważ matka jego była Rosjanką, mówiono, że wadliwą swoją skłonność odziedziczył. Aleksander Dębski należał jeszcze do pierwszego proletariatu rozgromionego w roku 1886. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, później zupełnie zubożałej. Odznaczał się bardzo wartościowym charakterem i posiadał szczere, ideowe uczucia. Jeszcze w Curychu miał bardzo przykry i groźny dla siebie wypadek, został bowiem poważnie poszarpany przez próbne małe bomby napełnione materiałem wybuchowym. Był wtedy tylko widzem przy próbach wykonywanych przez rewolucjonistów rosyjskich. Dembski podczas całego swojego pobytu w Londynie stał na czele drukarni i sam dużo pracował jako zecer. Poinformowałem towarzyszy o celu swojej podróży. Mendelssohn odradzał mi użycia bomb do zamachów. Mówił, że jest to broń anarchistów, stosowana często na zachodzie Europy i z tej racji zdyskredytowana. Radził mi więc zorganizować raczej konny oddział bojowy i zrobić napad na jednego satrapę rosyjskiego z bronią palną w ręku. Uważał, że zamach w tej formie i dobrze wykonany miałby wielką popularność na zachodzie. Nie odróżniał tego, że przecież nie jest rzeczą obojętną, do jakich celów bomb się używa, inaczej bowiem trzeba walczyć z okrutnymi metodami stosowanymi przez zaborcę, a inaczej protestować przeciw własnemu ustrojowi socjalnemu. W pierwszym przypadku należało doprowadzić do silnego wstrząsu, który by przerwał dalszy rozwój istniejących stosunków, prowadzących do coraz to większego ucisku Polaków. Mógłby tu mieć zatem znaczenie jedynie radykalny protest, którego siła i ostrość dostosowane byłyby do brutalnych metod stosowanych przez zaborcę. W drugim przypadku natomiast ewolucyjny sposób działania był właśnie najodpowiedniejszym. Fakt, że wrażliwsze jednostki dochodzą już do stanu psychicznego, który je doprowadza do stosowania najostrzejszych form odwetowych z poświęceniem własnego życia, był najlepszym dowodem, że terror rosyjski przeszedł już granicę wszelkiej wytrzymałości. Wywołanie jedynie efektu popularności na zachodzie nie stało w żadnym stosunku do nastrojów związanych z gotowością poniesienia najdalej posuniętej ofiarności. Z Londynu udałem się do Paryża i Szwajcarii, zdobyłem bowiem w Londynie kilka adresów, które mi miały zapewnić dostęp do poszukiwanej literatury. Po powrocie do Warszawy udałem się pieszo z dworca kolejowego na ulicę Widok, a z umówionego uprzednio sygnału, jaki zauważyłem w oknie naszego mieszkania, stwierdziłem, że w czasie mojej zagranicznej podróży nic podejrzanego nie zaszło. Dla łatwiejszego dostępu do chemikalii, potrzebnych do wyrobu materiałów wybuchowych, wyjechałem z małżonką do Rygi. Trzeba było wynająć tam mieszkanko, dostosowane do zamierzonych przeze mnie prac. Z materiałami chemicznymi nie miałem żadnych trudności, mogłem więc szybko przystąpić do wyrobu nitrogliceryny, w czym pomagała mi małżonka. Po wytworzeniu dostatecznej ilości i zabezpieczeniu od możliwości przypadkowego wybuchu złożyłem cały fabrykat do ręcznego koszyka małżonki, w którym miała go przenieść do mieszkania mojego kolegi. Zaraz jednak po wyjściu z domu zauważyła, że jest śledzona przez jakiegoś osobnika. Wstąpiła do sklepu i wyszła dopiero po dłuższym czasie, mając możliwość już bez przeszkody zanieść cenną zawartość koszyka do miejsca przeznaczenia. Kolega mój, który jechał do Warszawy, miał przy tej sposobności zabrać z sobą i nasz produkt. Mógł zrobić to z całym spokojem, albowiem nie był dotychczas obciążony żadną nielegalną działalnością. Naturalnie, że poinformowałem go o zawartości przesyłki. Ja zaś z żoną, chcąc zachować najdalej idącą ostrożność, wyjechaliśmy do Warszawy okrężną drogą. Przybywszy na miejsce, przekonałem się wkrótce, że jestem śledzony jakkolwiek początkowo bardzo dyskretnie. Ta dyskrecja dawała nam nadzieję, że nasi niepożądani opiekunowie... Poczekają jeszcze jakiś czas, by móc złowić jednocześnie większą ilość ryb w zastawionej sieci. Postanowiliśmy zatem w dalszych naszych pracach przygotowawczych zachowywać jeszcze większą ostrożność. Wobec pożądanego pośpiechu zmuszeni byliśmy również zmienić plan działania. O ile przy wykonywaniu pierwotnego naszego planu istniały pewne Choćby nawet minimalne szanse ujścia z życiem, to druga koncepcja nie dawała żadnej w tym względzie nadziei. Postanowiliśmy wtargnąć w mundurach oficerskich w dniu galowym do wnętrza soboru, gdzie gromadziły się najwyższe sfery naszych siepaczy i salwą bomb ich powitać, ginąc razem z nimi. I ciekawe jest, że ta nieznaczna zmiana... W pierwszym wypadku, bowiem istniało przecież małe prawdopodobieństwa ujścia cało, wywołała ogromną zmianę naszych nastrojów. Po wydaniu w ten sposób na samych siebie wyroku nie interesowaliśmy się już niczym innym poza pracą przygotowawczą do zamachu, a wszelkie rozmowy koncentrowały się na tym przedmiocie. Przedstawialiśmy sobie obrazowo i nie bez humoru epizody w krytycznym momencie. Ktoś z zewnątrz mógłby sądzić, że jesteśmy sadystami. Stan nasz psychiczny nie można już było uważać za normalny. Cały ten niesamowity nastrój był widocznie wywołany chęcią zagłuszenia działania instynktu samozachowawczego. Żona moja odpowiadała mi później za granicą, a znała tylko fragmenty naszych rozmów, że obniżały one w jej oczach cenę naszych postaci. I nic w tym dziwnego, bo także i ja, kiedy doszedłem już do zupełnej równowagi i poczułem się znowu normalnym człowiekiem, nie uważałem ostatnich czasów mego pobytu w Warszawie za normalne, a wywołane jedynie przymusem, który się w nas zrodził pod wpływem ciężkiego losu naszego narodu. Gdy już praca moja była odpowiednio zaawansowana, wyjeżdżałem kilka razy z zielińskim łodzią na Bielany, dla dokonywania w tamtejszym lasku prób z przygotowanymi próbnymi bombami. Każdorazowo, po zasypaniu pośpiesznie leja utworzonego przez wybuch, wskakiwaliśmy szybko do łodzi i odbijali na środek Wisły. Jeden z próbnych wybuchów nastąpił raz w chwili, gdy w pobliskim obozie letnim orkiestra wojskowa grała państwowy hymn rosyjski. Silna detonacja wywołała na pewno mocny dysonans w pieśni "Czarosławia". Tymczasem agenci coraz skrupulatniej, a nawet już jawnie pilnowali mojego mieszkania. Trzeba było więc przyspieszyć zamach. Wówczas jednak... Zupełnie nieoczekiwanie nastąpił fakt, który pokrzyżował nasze plany. Oto ojciec Kunickich, wiedziony widocznie przeczuciem, spowodował rozkaz wojskowy przeniesienia jego synów do Petersburga. Wkrótce potem, a było to 30 czerwca 1892 roku, wpadł do nas wieczorem Zieliński, nagląc do bezzwłocznej ucieczki za granicę, Tejże bowiem nocy jeszcze mogła nastąpić rewizja w naszym mieszkaniu. Zdecydowałem ostatnią tę noc jeszcze zaryzykować, inaczej bowiem nie miałbym możliwości wyniesienia z domu całego materiału technicznego przygotowanego do zamachu. Na podstawie częstych obserwacji ruchu ulicznego, spoza firanek okiennych, mogłem stwierdzić, że wczesnym rankiem, między godziną trzecią i czwartą, znikali agenci ze swoich stanowisk. Wykorzystywali oni widocznie ten krótki czas dla odpoczynku, nie przypuszczając zapewne, że ofiary ich mogły im wtedy spłatać jakiegoś figla. Z tej sposobności postanowiłem więc skorzystać i opuścić raniutko mieszkanie. Przede wszystkim udałem się do matki, aby się z nią pożegnać. Mieszkała u starszej siostry mojej Aleksandry. Gdy się zwierzyłem matce o zamiarze moim... Wyjechania z małżonką za granicę, rzuciła mi się na szyję z wielką radością, mówiąc, że cieszy się z tego niezwykle, bardzo się bowiem niepokoiła o nasz los, a nie śmiała mówić mi o tym. Przy sposobności pożegnania dała mi dość pokaźną sumkę, co znacznie polepszyło naszą sytuację finansową. Powiedziała mi, że właśnie wiedziona przeczuciem odkładała dla nas te pieniądze, a były one bardzo pożądane. Wydawałem bowiem już ostatnią należną mi ratę, pobraną naprzód od mojego szwagra. A musiałem Zielińskiemu także pozostawić pewną ilość pieniędzy, bo od czasu porzucenia swojego stanowiska urzędniczego w Rydze nie miał już innych środków do życia. Po powrocie od matki zabraliśmy się do pakowania rzeczy, postanowiliśmy zabrać z sobą tylko bieliznę. Druga waliza była wypełniona przygotowanym przeze mnie materiałem wybuchowym. O godzinie 10 wieczorem małżonka udała się na spoczynek. W związku ze spodziewaną rewizją żandarmerii porobiłem przygotowania, abyśmy nie dostali się żywi w ręce siepaczy rosyjskich. Przy łóżku żony postawiłem słoik z cyankiem potasu, sam zaś przygotowałem odpowiednie narzędzia dla obrony, którą pragnąłem zaalarmować Warszawę. I dać w ten sposób możliwość ukrycia się w porę tym, którzy mogli być również zagrożeni. W chwili powstania zgiełku walki u wejścia do mieszkania miała żona sięgnąć po słoik z trucizną. Tuż przed spoczynkiem zaswędziało ją lewe oko, a że uważała to za znak pomyślny, zasnęła spokojnie. Ja musiałem czuwać, nie tylko z racji spodziewanej wizyty żandarmów, lecz również, aby nie... Zaspać. Noc minęła szczęśliwie. Bardzo wczesnym rankiem obudziłem dozorcę domu, polecając sprowadzić dorożkę. Powiedziałem mu, że jedziemy na tydzień na wieś do Skierbieszowa, a dając rubla, powierzyłem opiekę nad mieszkaniem, obiecując dać więcej po powrocie. Wybrałem dobrą porę, gdyż niepostrzeżeni przez naszych opiekunów opuściliśmy mieszkanie. Dorożkarzowi kazałem jechać na dworzec nad Wiślański. Przybywszy tam, weszliśmy z rzeczami do poczekalni i dopiero po nadejściu pociągu opuściliśmy wraz z przyjezdnymi dworzec, aby inną dorożką udać się do mieszkania Zielińskiego, u niego pozostawiłem walizkę z materiałami wybuchowymi. Zieliński miał bezzwłocznie wyjechać do swoich znajomych na kresach wschodnich i dopiero po pewnym czasie powrócić do Warszawy, aby chociaż w mniejszej skali wykonać nasze zamierzenia. Miał przy tym łatwość zmiany swego wyglądu przez ogolenie dużej brody. Trzecią z rzędu dorożką udaliśmy się od niego na dworzec petersburski i w ten sposób zatarliśmy za sobą wszelkie ślady. Jak nas później informowano, władze po stwierdzeniu, że przyjazd nasz do Skierbieszowa nie nastąpił, Zapytywały krewnych o nasz adres, a z mieszkania siostry zabrały moją fotografię. Pierwszym etapem naszej dalszej podróży był dom rodziców mojego kolegi Żelechowskiego, których majątek, jak już wspomniałem, dochodził pod Grajewem do samej granicy niemieckiej. Przybywszy tam, poczuliśmy się znowu wolni i na razie bezpieczni. Po kilku dniach pobytu w tym gościnnym domu udaliśmy się wraz z gospodarzami na przechadzkę do lasu i tam przeszliśmy granicę. Poza laskiem, po stronie niemieckiej, czekał już na nas mój kolega z powozem, którym mieliśmy pojechać do miasteczka Ełku, aby tam dopiero wsiąść do pociągu. Szczęśliwym trafem dawniejsza moja przygoda na stacji przy samej granicy w małej wieszczynie w prostkach, dała mi wskazania, bez których cały nasz misterny plan wydostania się spod łap rosyjskich nie byłby się udał. Bylibyśmy na pewno zatrzymani na pierwszej stacji niemieckiej i wydani władzom rosyjskim, władze niemieckie bowiem w tym czasie wydawały przestępców politycznych Rosji. Wyjazd zaś z miasta Ełku razem z innymi podróżnymi dawał bardzo małe prawdopodobieństwo komplikacji. Podróż koleją minęła szczęśliwie. W Berlinie skorzystaliśmy z gościny Stefanów Tilów, bardzo inteligentnej rodziny robotniczej, znanej mi z poprzedniej podróży. Pochodzili z Gniezna w Wielkopolsce. Użycie hotelu było dla mnie niemożliwe ze względów konspiracyjnych. Pobyt nasz w stolicy państwa niemieckiego projektowany był na kilka dni. Musieliśmy bowiem oczekiwać na walizkę z bielizną którą miał mi wysłać mój kolega Żelechowski ze stacji niemieckiej, frachtem pośpiesznym. Zaszła widocznie przeszkoda, bo walizkę otrzymałem dopiero po trzech tygodniach. Dłuższy pobyt u naszych miłych gospodarzy nie był dla nas uciążliwy. Łączył mnie przecież z nimi nie tyle stosunek towarzyski, ale i ideowy. Dłuższy pobyt dał mi także sposobność poznania życia i organizacji Polonii Robotniczej w Berlinie. Stykałem się tu również z przedstawicielami robotniczej organizacji z Górnego Śląska, którzy przyjeżdżali od czasu do czasu do stolicy Niemiec. Pewnego dnia udaliśmy się w towarzystwie młodszego brata naszego gospodarza na przechadzkę do Tirgartenu. Już mieliśmy wracać do domu, kiedy zauważyłem, że dwóch osobników zdecydowanie podąża za nami. Nie miałem żadnych wątpliwości, że są to szpicle policyjni. Trzeba było koniecznie od nich się oderwać, a nie była to rzecz prosta. Przede wszystkim ostrzegłem dyskretnie towarzyszy przechadzki, aby się przypadkiem nie oglądali i zachowywali dalej spokój, po czym dopiero poinformowałem ich o swojej obserwacji. Przygotowałem ich na to, że w chwili, kiedy będzie nas wyprzedzał tramwaj, wrzucę pośpiesznie na platformę małżonkę, po czym sam za nią wskoczę. Ryzykowny ten plan udał się znakomicie, pomimo wielkiej szybkości, jaką w tym miejscu tramwaj rozwijał. Pomocną była mi w tym nie tylko wielka moja siła, ale i właściwa mi szybkość ruchów. Konduktor niemiecki, nieprzyzwyczajony do tego rodzaju ekstrawagancji, to jeszcze przy pełnej szybkości wozu, dał mocny wyraz swemu oburzeniu. Wciśnięta w dłoń Marka załagodziła momentalnie nasz wzajemny stosunek. Ucieczkę ułatwiła jeszcze i ta okoliczność, że nie było w pobliżu żadnej dorożki. Dojechawszy do pierwszego placyku, na którym krzyżowało się kilka linii tramwajowych... Wskoczyliśmy zaraz do wozu, który właśnie ruszał. Byliśmy uratowani. Dopiero po przejechaniu większej przestrzeni skierowaliśmy się ku domowi. Gdy brat gospodarza powrócił, opowiedział nam, co zaszło po naszej ucieczce. Agenci pośpiesznie podążali do stacji tramwajowej i ruszyli najbliższym wozem za nami. To samo zrobił młody Till. Na placyku... Wysiedli oni szybko i przebiegli wszystkie stojące tam wozy tramwajowe. Niestety spóźnili się. Liczyli zapewne na to, że zastaną nas oczekujących na odpowiedni dla nas wóz. Przygoda w Tirgartenie upewniła mnie, że pogoń została zarządzona i że dotarła już do Berlina. Dalsze pozostawanie na miejscu nie było bezpieczne. Na szczęście walizka z bielizną nadeszła już na zajutrz. Nie zwlekaliśmy też dłużej z wyjazdem. Dalsza nasza droga prowadziła przez Rotterdam, Hook of Holland i Harwich do Londynu. Do granicy holenderskiej jechaliśmy czwartą klasą, trzeba się bowiem było ograniczać w wydatkach. W Anglii poczuliśmy wreszcie, że nam już nic nie grozi. I dopiero teraz uświadomiliśmy sobie, jak niezwykle sprzyjało nam szczęście w uniknięciu czyhających niebezpieczeństw. Wskazuje się sam na śmierć i mimo mej woli żyje. Z rewizją w domu żandarmi się spóźniają. Z Warszawy wydostajemy się spod łap rosyjskich oprawców, omijamy szczęśliwie stację graniczną niemiecką, w końcu wymykamy się szpiegom w Berlinie. Gdyby choć w jednym przypadku szczęście nie dopisało, nie byłoby już dla nas ratunku i zachowania życia. Rozdział szósty Z ówczesną wolnością indywidualną mieszkańców Anglii nie mógł konkurować żaden kraj kontynentu europejskiego, a już niezwykle kontrastował obraz warunków wolnościowych angielskich z rosyjskimi. Do Wielkiej Brytanii mógł przyjeżdżać kto chciał i kiedy chciał. Nikt nie miał prawa legitymować przyjezdnego. Było rzeczą obojętną, czy dany osobnik nosi swoje nazwisko, czy przybrane. Odpadały tu wszelkie formalności legitymacyjne. Mieszkanie było niedostępne dla niepożądanych osób. A jakże skrajnie przeciwnie przedstawiało się zachowanie policji w Londynie i w Warszawie. O ile tu policja dbała przede wszystkim o interes i bezpieczeństwo mieszkańców, prześcigając się w uprzejmości przy zetknięciu z nimi, o tyle tam stanowiła ona sama jedynie niebezpieczeństwo dla jej mieszkańców, a prześcigała się w brutalności. Po przybyciu do Londynu, a było to w początku sierpnia 1892 roku, skierowaliśmy nasze kroki przede wszystkim na... Stossault Road do Mendelssohnów. Tego samego dnia jeszcze przenieśliśmy się w ich pobliże do pokoju umeblowanego na pierwszym piętrze w domu dwojga młodych ludzi. Gospodarz był pochodzenia żydowskiego, ale wychowany w Londynie wyglądał na Anglika. Młoda jego żona była Angielką. Widocznie zachowała swoje wyznanie, bo odwiedzał ją duchowny, na którego ręce składała swoje oszczędności, zamiast do kasy publicznej. Małżonka moja, korzystając z kuchni gospodarzy, zaprzyjaźniła się z Angielką i w przeciągu roku, już dosyć biegle, mówiła po angielsku. Po paru miesiącach pobytu w Londynie przyszła wieść z Warszawy o nieudanym zamachu Zielińskiego w cerkwi prawosławnej. Zapalnik, od którego miał się zająć ląd, Wybuchł w kieszeni Zielińskiego, ląd zaś zawiódł. Nie był on zabezpieczony od wchłaniania wilgoci. Zielińskiego wyprowadzono na ulicę, a kiedy go prowadzono do posterunku policyjnego, otruł się w drodze, zgryzając małą fiolkę szklaną z cyjankiem potasu. Chociaż zamach był technicznie nieudany, to jednak cel swój osiągnął, od tego momentu bowiem Nastąpiło znaczne złagodzenie w prześladowaniu. Już nie bito aresztowanych, których przedtem nawet zamęczano na śmierć. Padł strach na naszych prześladowców, skoro zobaczyli, że stosowane przez nich torturowanie wytwarza mścicieli, takich jak Zieliński. Jeszcze w Warszawie rozmawialiśmy nieraz na temat znaczenia nieudanego zamachu. Dochodziliśmy w naszych rozważaniach do przekonania, że właściwie nieudany zamach może przynieść nawet więcej korzyści, bo nie wywołuje wśród społeczeństwa współczucia dla jego ofiar, a już samo ujawnienie groźnego protestu cel swój osiąga. Te teoretyczne rozważania nie dałyby się stosować w praktyce, gdyż ofiarowywanie swojego życia bez jednoczesnego wyładowywania emocji zemsty byłoby psychicznie prawie niemożliwe. Zamach Zielińskiego kosztował jednak jeszcze jedną ofiarę. W torturach, przy wymuszaniu, zmarł ślusarz Bańkowski. Nie chciano wierzyć, by poza faktem znajomości z Zielińskim mógł nic więcej nie wiedzieć. A tymczasem Bańkowski, poza wykonywaniem łusek metalowych, rzeczywiście nic więcej nie wiedział i nikogo więcej nie znał. Zgubiło go roztargnienie Zielińskiego tuż przed udaniem się do cerkwi. Wysłał on bowiem do Bańkowskiego przez posłańca walizkę z pozostałymi materiałami technicznymi, a karteczkę otrzymaną od posłańca z jego numerem włożył automatycznie do kieszeni. To wystarczyło naturalnie do wykrycia śladu wspólnika. Po nieudanym zamachu Zielińskiego dokonano rewizji u wszystkich moich krewnych z którymi pozostawałem w kontakcie. Pierwszym moim zadaniem po przybyciu do Londynu było nauczenie się miejscowego języka. A gdy zrobiłem pewne postępy i zacząłem szukać zajęcia, przekonałem się wkrótce, że otrzymanie stanowiska chemika przez cudzoziemca jest w moich warunkach prawie niemożliwe. Wprawdzie angielski przemysł chemiczny sprowadzał niekiedy fachowców z kontynentu, ale czynił to za pośrednictwem znanych mu profesorów. Do kandydatów zaś, którzy się już znajdowali w Anglii, nie miał zaufania. Wzbudzali podejrzenie, że opuścili kraj własny z powodu grożącej im kary za jakieś przestępstwa kryminalne. Ten fakt zaufania był zupełnie uzasadniony, bo rzeczywiście wiele podróżnych postaci kryminalnych do Londynu wówczas napływało. Starania moje o posadę trwały dość długo, zanim uznałem je za beznadziejne. Wreszcie i posiadany zapasik pieniędzy zupełnie się wyczerpał. Do Mendelsona nie chciałem się zwracać o chwilową pomoc, albowiem wymownie dawał do Poznania, że zbyt wiele kosztuje go pomoc udzielana emigrantom politycznym. Posiadaliśmy jeszcze zapas węgla i trochę ziemniaków, na chleb jednak pieniędzy już nie było. Nie było innej rady jak poprzestawać na kartoflance. Tak minął prawie tydzień, kiedy nas jednego dnia odwiedził Jotko Narkiewicz. Coś go musiało u nas zaintrygować, gdyż najniespodziewaniej zapytał, czy czasem nie odczuwamy braku pieniędzy, a gdy otrzymał odpowiedź niezbyt wyraźną, prosił o przyjęcie pożyczki jednego funta. Z pożyczki skorzystaliśmy, bo spodziewaliśmy się przesyłki od matki i rzeczywiście przeczucie nas nie zawiodło. W kilka dni po wizycie Jotki Narkiewicza nadeszło od matki 100 rubli. Mieliśmy teraz możliwość zająć cały domek dla siebie, gospodarze nasi przenieśli się bowiem do innej dzielnicy miasta. Wynajęcie tego domu o czterech pokojach i kuchni z dość dużym podwórzem i składem na materiały opałowe kosztowało pół funta tygodniowo. Było to niewiele więcej aniżeli koszt poprzednio zajmowanego przez nas pokoju umeblowanego. Mniej więcej w tym czasie odbył się w Paryżu Zjazd Socjalistów Polskich, przebywających za granicą. Na zjeździe tym utworzono organizację Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich. Skład jego stanowili emigranci z zaboru rosyjskiego. Po pozostałych zaborach organizacje socjalistyczne prowadziły swoją działalność zupełnie legalnie. Wkrótce jednak, po zjeździe, władze polityczne francuskie, zapewne pod naciskiem Rosji, wydaliły z Francji prawie wszystkich polskich socjalistów. Część ich przybyła do Londynu i znacznie zasiliła kolonię naszą w tym mieście. Przyjechali wtedy m.in. Bolesław Jędrzejowski Stanisław Wojciechowski, Bolesław Miklaszewski, Edward Abramowski i kilku innych. Na zjeździe paryskim wybrano naczelnym redaktorem przed świtu Witolda Jotko Narkiewicza. Z ważniejszych uchwał należy przytoczyć wprowadzenie do programu organizacji postulatu prowadzenia walki dla zdobycia niepodległości narodu polskiego. Taki postulat został zapewne po raz pierwszy uchwalony przez organizację socjalistyczną. Stanisław Mendelssohn po wyborze Jotki Narkiewicza na naczelne stanowisko w redakcji Pisma, które w tej chwili stało się oficjalnym organem Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich, został w swych ambicjach poważnie dotknięty. Przecież to on od dłuższego czasu redagował i wydawał przedświt, ponosząc osobiście znaczne koszta materialne. On przecież, a nie kto inny, od pewnego już czasu rozpoczął w swych artykułach wskazywać na ważność prowadzenia działalności nad wyzwoleniem Polski spod zaborów. W swojej goryczy nie uświadamiał sobie faktu, że z racji swojej nadmiernej ambicji stracił wszelką popularność w socjalistycznych rzeszach polskich, tak w kraju, jak i za granicą. Nie był on jednak już w stanie nałożyć na nią hamulca, i wystąpił z organizacji, zrywając wszelki dalszy kontakt z jej członkami. Po dłuższym okresie czasu, kiedy stracił swoją żonę, wyjechał Mendelssohn z Anglii i osiadł w zaborze austriackim, powróciwszy znowu do społeczeństwa żydowskiego. Po zjeździe paryskim i przyjeździe towarzyszy do Londynu ożywiła się bardzo praca w drukarni, którą przeniesiono z mieszkania Mendelssohnów, na Beaumont Square. Od czasu do czasu brałem i ja udział w posiedzeniach, a to jako członek Centralnego Komitetu Związku, wybrany na zjeździe paryskim. W dużym domu redakcyjnym zamieszkali Jędrzejowcy z maleńką córeczką, Witold J. Konarkiewicz, redaktor naczelny Przedświtu, i Aleksander Dębski z żoną, który pracował w drukarni i zajmował się jej kierownictwem. Wolesław Jędrzejowski był gospodarzem domu, zawiadywał on kasą, prowadził buchalterię, kierował sekretariatem, robił korektę wszystkich wydawnictw i współpracował z redaktorem przedświtu, umieszczając tam także swoje artykuły. Był to człowiek niezwykle pracowity, którego czas roboczy ocenialiśmy na kilkanaście godzin dziennie. Działalność londyńską Jotki Narkiewicza stawiałem bardzo wysoko. Nie tylko odznaczał się on wielką pracowitością, ale ponadto prawie całą swoją pokaźną pensję, którą otrzymywał regularnie z domu rodzinnego, zużywał na cele organizacji. Gdy na gruzach partii Proletariat powstała w roku 1893 nowa organizacja w zaborze rosyjskim pod nazwą Polskiej Partii Socjalistycznej, wówczas Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich wraz z Centralnym Komitetem Londyńskim został jedynym jej przedstawicielem zagranicznym. Wydawnicza działalność drukarni londyńskiej znacznie się z tej racji ożywiła. Wielkie transporty jej wydawnictw... Szły wówczas do zaboru rosyjskiego. Jako zecerzy pracowali oprócz Dębskiego także Stanisław Wojciechowski, Bolesław Miklaszewski i inni. Wszyscy oni, wraz z Dębskim, czerpali środki na utrzymanie z pracy zecerskiej. Gdy już straciłem wszelką nadzieję dostania posady w mojej specjalności chemicznej, próbowałem nauczyć się rzeźbiarstwa w drzewie, przeważnie w Dębinie. Po dwutygodniowej praktyce zrobiłem duże postępy. Pomimo to talenty moje w tej dziedzinie nie były zadowalające, albowiem wykonywałem pracę zbyt powolnie i nie było nadziei, żeby w tym kierunku nastąpiła poprawa na lepsze. Organiczna wada stała temu na przeszkodzie. Ręka moja, po jej sforsowaniu, drżała tak mocno, że nie mogłem dość szybko i pewnie wykonywać dłutem rzeźbiarskim cięć. Musiałem więc naukę w tej specjalności zarzucić. Wkrótce jednak nadarzyła się sposobność nauczenia się fachu fryzjerskiego u Polaka, zboralskiego. Nawet podczas praktyki, w czasie której przypadły mi funkcje pomocnicze, jak namydlanie, obmywanie i ocieranie twarzy oraz czesanie już ostrzyżonych, Miałem oprócz skromnego mieszkanka pobierać jeszcze pewne niewielkie wynagrodzenie. Przeniosłem się więc ze swoją rodziną, przybyła tam nam córeczka, na Keslend Road do dwupiętrowego domu zajmowanego przez Zboralskiego. Sama nauka kunsztu fryzjerskiego miała się odbywać w dnie spokojniejsze, kiedy praca w zakładzie była niewielka. Przenosząc się do zakładu fryzjerskiego, poprawiłem swoje położenie materialne. Miałem nadzieję, że w niedługim czasie będę mógł podziękować dobrej matce za jej dalszą pomoc. Zboralski, który coś wiedział o mojej przeszłości w kraju, odnosił się do mnie nadzwyczajnie delikatnie, informował swoich klientów, że jestem emigrantem politycznym i że posiadam wyższe wykształcenie. Mówił im również, iż pomimo swego skromnego wynagrodzenia nie przyjmuje napiwków. Jeden z klientów chciał to sprawdzić, ofiarowując mi pół szylinga. Odmówiłem przyjęcia, nie potrafiłem bowiem pod tym względem dostosować się do swojego ówczesnego, bardzo skromnego stanowiska. Po upływie pewnego czasu w mojej praktyce fryzjerskiej nastąpiło i tym razem rozczarowanie. Z tych samych powodów, co w rzeźbiarstwie, fach fryzjerski... Był dla mnie niedostępny. Na razie nie miałem innej rady, jak kontynuować swoją pomocniczą funkcję. W strzyżeniu nabyłem dostatecznej wprawy, aby móc zająć się całą młodzieżą przychodzącą do zakładu. Do golenia więcej się nie zabierałem. Mój szef, który zanim osiadł w Londynie, objechał na statkach prawie cały świat jako fryzjer i był przy tym bardzo przedsiębiorczy, Postanowił poprawić swój los i przenieść się z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Namówiwszy mnie do przejęcia swego interesu za 40 funtów, wyjechał do Ameryki. Potrzebną do transakcji gotówkę otrzymałem od matki. Jako właściciel zakładu nie musiałem już przez cały tydzień w nim przebywać. Na obsłużenie codziennych gości wystarczał jeden fachowiec, a tylko w sobotę, wobec bardzo dużej frekwencji klientów, pomoc moja była konieczna. Dochód po opłaceniu fachowca wystarczał mi na czynsz za wynajęty lokal. Dom ten był tak obszerny, że mogło w nim zamieszkać oprócz fryzjera także jeszcze kilku towarzyszy. Chcąc wykorzystać swój wolny czas, sprowadziłem kaukaskie grzybki kefirowe i zacząłem wyrabiać kefir. W mleczny ten preparat bardzo wierzyłem i kiedy moja produkcja okazała się doskonała, kupiłem konia i lekki wózek dwukołowy, aby móc samemu dowozić kefir odbiorcom. Na podstawie skromnych ogłoszeń otrzymywałem zamówienia, ale tylko od ludności żydowskiej, zamieszkującej w zwartej, tysięcznej masie pewien obszar wschodniej części miasta. Starsi Żydzi Kupujący u mnie kefir znali go przeważnie jeszcze z Rosji, natomiast Anglicy preparatu tego nie kupowali. Mieli zakorzenione uprzedzenie do mleka, które uległo już fermentacji, a skromna moja reklama nie budziła dostatecznego zaufania co do wartości fabrykatu. Społeczeństwo angielskie mierzyło wartość towaru kosztownością jego reklamy. Wobec tego, nie mając warunków odpowiednich do rozwinięcia przedsiębiorstwa, zlikwidowałem je. W to miejsce postanowiłem nauczyć się rzemiosła stolarskiego. Do tego fachu mieli cudzoziemcy łatwy dostęp i liczni Polacy z tego korzystali. Praktykę odbywałem u majstra, Polaka, Boruty, który wytwarzał kilka modeli stolików i biurek inkrustowanych. Co tydzień wywoził wykończone sztuki na specjalne targowisko, na którym sprzedawał je z wolnej ręki. O zamówieniach nie było mowy, gdyż prowadził zbyt małe przedsiębiorstwo. Już po kilku dniach nauki mogłem pracować z pożytkiem dla warsztatu. Było to możliwe z powodu dużej ilości inkrustacyjnych czynności, do których mogłem wykonywać rysunki. Samo zaś żłobienie w fornirze nie przedstawiało dla mnie trudności. Już nie pamiętam, jak długo moja praktyka trwała, dosyć na tym, że przeszedłem do dużego warsztatu stolarskiego. Jako stolarz, który nie posiada jeszcze pełnej wprawy w swoim fachu, pobierałem nieco niższą płacę. Pod koniec nauki u majstra Boruty wyświadczyłem mu raz pewną wielką przysługę. Miał on dodatkowe zajęcie w dużym magazynie londyńskim, które polegało na wykonywaniu różnych nadarzających się tam robót stolarskich. Mówił mi on, że za jedną z wielkich szyb wystawowych znajdują się cenne wyroby ceramiczne, ustawione amfiteatralnie. Szyba ta często się zraszała, a dostęp do niej był bardzo trudny. Gdybym zaś na to zaradził...